Pottinger przez większość rolników jest kojarzony jako firma dostarczająca maszyn zielonkowych, ale przecież to nie wszystko, bo u Pottingera można dostać również maszyny typowo uprawowe, jak chociażby siewnik, przy którym stoję z panem Dawidem Świątkiem. Co to za siewnik? Jest to siewnik, który nosi nazwę terasem o szerokościach roboczych od 3 do 9 metrów. Występuje w wersjach sztywnych i również składanych hydraulicznie. Chodzi oczywiście o ograniczenie szerokości transportowej maszyny, łatwości przemieszczania się. Tak jak Pani wspomniała, niewątpliwie firma Pottinger jest znana głównie w Polsce, czy na rynku polskim z maszyn zielonkowych. Ale to też wynika z polityki firmy. Przez wiele lat, polityka firmy na rynku polskim ograniczała się do sprzedaży maszyn zielonkowych. Natomiast od w zasadzie 7 lat, firma zrobiła większy nacisk również na wprowadzanie na rynek polski maszyn uprawowych. Takim kluczowym naszym produktem, jeżeli chodzi o technikę siewu, jest właśnie siewnik terasem, który jest wykorzystywany zarówno do siewu tradycyjnego, jak i w warunkach uproszczonych, czyli dla gospodarstw, które szukają oszczędności, jeżeli chodzi o uprawę i siew, czyli za jednym przejazdem, zarówno uprawiamy, przygotowujemy grunt pod wysiew, jak i e, również ten wysiew realizujemy. No tak, ale to jest też troszeczkę z tym siewem uproszczonym, taka oszczędność może i na paliwie i czasie, ale kosztem jakości tej gleby, bo trzeba potem aplikować więcej środków ochrony roślin, bo ta gleba nie jest uprawiana w sposób naturalny. Zgadza się, natomiast to jest wypośrodkowanie nakładów w stosunku do zysków. Technika uproszczona nie zmierza do tego, żeby zwiększyć plonowanie, natomiast zmierza do tego, żeby ograniczyć koszty względem zysku, który ostatecznie uzyskujemy. Czyli względem postaci... takiego samego planu. Tak jest. A przejdźmy tutaj do tego siewnika. Yy, rozumiem, że ten tutaj element, ten tłok mm -hmm. yy, powoduje, że ten siewnik można się rozszerzyć lub zwęzić. Nie, nie. To jest siłownik odpowiedzialny akurat za składanie maszyny. Czyli to jest maszyna 4-metrowa składana. W momencie, kiedy chcemy tą maszyną się przemieszczać po drogach, maszyna jest składana, czyli te A, elementy... Czyli ten element mę... idzie do góry. Do góry, dokładnie. Mm -hmm. eee, przejdźmy do samej sekcji wysiewającej. Co nie niej można powiedzieć? To jest opatentowany przez firmę Pottinger, system oparty o tak naprawdę dwa równoległe boki, które umożliwiają dokładne kopiowanie terenu przez szynę wysiewającą, dostosowanie się do powierzchni terenu, niezależnie od tego w jakiej pozycji znajduje się tutaj wał oponowy. Dzięki czemu ta maszyna się nadaje do pracy zarówno na płaskich gruntach, jak i również na terenach o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Czyli ten wał, jest... gdzie są koła jakby hmm. swoją drogą chodzi, a w swojej płaszczyźnie, w zależności no bo to jest, dzieli je przecież ponad metr tak, przestrzeni, ta część wysiewająca też się samodzielnie dostosowuje. Ta część się samodzielnie dostosowuje, działając mniej więcej jak układ trzypunktowy każdej maszyny e, zawieszanej na ciągniku. Dzięki temu układowi mamy gwarancję, że zawsze uzyskamy tą samą głębokość siewu, niezależnie od ukształtowania terenu. Czyli nie ma efektu wbijania tej redlicy w ziemię, a jak i również e, wyrywania ją e, tej redlicy na powierzchni ziemi. I takiej Czyli... bezsensownej, bezproduktywnej jazdy w powietrzu. Tak jest, dokładnie. A druga maszyna tutaj, o której Pan wspominał wcześniej, która to z nich, bo maszyn Pottingera widzę wokół nas całe mnóstwo. To jest Synchro Multiline. To jest nowość, którą wprowadzamy na ten sezon. A to również siewnik. To również jest agregat uprawy siewny natomiast e, to jest rozwinięcie wcześniejszej naszej oferty, czyli maszyny w postaci synchro, czyli e, grubena trzybylkowego e, do e, zarówno płytkiej jak i głębokiej uprawy w połączeniu z siewnikiem od wielu lat znanego serii Vitasem, mechanicznego siewnika no, do wysiewu nasion. Widzę tutaj zabezpieczenia, y, są sprężynowe, tak? Ten agregat generalnie może występować w dwóch wersjach z zabezpieczeniem non-stop w postaci sprężyny, jak i zabezpieczenia kołkowego. A tutaj y, widzę, że jest zaznaczony jako ciekawostka, bezobsługowa, podwójna redlica talerzowa i centralne przestawienie głębokości i nacisku redlic. Mhm. To się przestawia z kabiny operatora? Nie, to y, głębokość redlic ustawiamy za pomocą jednej Śruby, która się znajduje z tyłu siewnika. A, czyli trzeba to podejść i ręcznie ustawić. Sobie. Również. Ten system podwójnej redlicy to też jest taka e, nowość stosowana przez e, firmę Pottinger. W zasadzie jest ona wprowadzona. Od dwóch lat to jest rozwinięcie siewnika, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli terasem i wprowadzenie tej technologii do mniejszych maszyn z serii Vitasem, czy również pneumatycznych, czy nowej serii siewników pneumatycznych Areosem. Czym Co się... ona właśnie daje? Przede wszystkim rydlica podwójna talerzowa, talerze przesunięte jednym względem drugiego, dzięki czemu możemy uzyskać dużo większą siłę docisku, czyli możemy również te siewniki stosować w warunkach uproszczonych, gdzie wiadomo przygotowanie gleby jest mniej intensywne w porównaniu do systemu tradycyjnego, gdzie ta gleba jest bardziej wzruszona i pulchniejsza. Natomiast dzięki temu systemowi mamy możliwość uzyskania większej siły docisku, mniejszych oporów i mniejszej siły potrzebnej do zagłębienia tej rydlicy, żeby uzyskać optymalną tam głębokość zakładaną przez rolnika siewu. To były dwa siewniki, natomiast ponieważ Pottinger jest znany przede wszystkim z maszyn zielonkowych, tutaj druga część stoiska jak widzę jest Zastawiona przetrząsaczami obok e, kosiarkami. Przetrząsacz to niby prosta sprawa i prosta konstrukcja, a jednak nie do końca, prawda? E, nie do końca i nie bez przypadku naszej maszyny, jeżeli mówimy o przetrząsacza, nazywamy e, hitami, bo to ma być właśnie taki hit e, przy technologii zielonkowej. Jakie znaczenie ma ilość, kształt poszczególnych elementów w takim... To jest też system opatentowany przez Pottingera, nowy kształt ramion, nowy kształt elementów samych roboczych, zmierzający do tego, żeby zbierać jak najczystszą zielonkę. bo one nie są proste przede wszystkim, tutaj te ramiona, które, które, które zbierają naszą zielonkę. Tak, do tej pory wszystkie nasze ramiona były proste, natomiast w nowych seriach, po wieloletnich badaniach fabryka stwierdziła, że taki kształt ramion, wpływa korzystniej na jakość zbieranej zielonki. Przede wszystkim te ramiona działają mniej agresywnie, powodując mniejsze zanieczyszczenie zielonki poprzez różnego typu pyły, które wpływają również na tą jakość zielonki, czy wydajność, którą można później uzyskać. Spaszy. Dzięki takiemu kształtowi również nie występuje problem, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z wysoką zielonką czy dużą masą, masą zielonki, że ta zielonka nie owija nam się wokół ramion, tylko swobodnie siłą odśrodkową zostaje zrzucana z ramion. Przy okazji chyba jest też bardziej do góry wybijana jakby? Jest lepszy efekt na pewno przetrząsania, czyli tego procesu, który przyspiesza nam przesychanie tej zielonki. Widzę, że te elementy tutaj druciane, które przerzucają masę zieloną, są lekko giętkie, lekko sprężyste, czy nie za bardzo? Nie, nie, nie. To jest wszystko optymalnie dobrane do tego, żeby jak najintensywniej przetrzą, przetrząsać zielonkę, żeby przyspieszyć również ten proces e, wysychania. Do tego te elementy muszą być giętkie, żeby przy kontakcie, ewentualnym kontakcie e, z podłożem, Działało to na zasadzie zabezpieczenia, żeby nie tracić tych zębów. Zresztą, jak zwrócimy uwagę na sam uchwyt mocujący zęby, to też jest system opatentowany przez Pottingera, zabezpieczający przed zgubieniem zęba. Jeżeli kolejnym etapem produkcji jest na przykład zbiór za pomocą sieczkarni czy też przyczepy, dostanie się takiego elementu w postaci tego zęba do Maszyny mogłoby spowodować jej uszkodzenie. Katastrofę. Dokładnie i to duże koszty, generowałoby duże koszty naprawy takiego, takiej maszyny. Jak to jest zabezpieczone właściwie? To jest system uchwytu, tak jak wspominałem, opatentowany przez firmę Pottinger, polegający na tym, że jeżeli ten ząb pęknie, pęknie na zwoju. Tu jest obniżona wytrzymałość tego elementu i w momencie, kiedy on pęknie, zostanie przez ten element zatrzymany i zabezpieczony przed spadnięciem. Czyli nawet jeśli przestanie pracować, to nie będzie stanowił zagrożenia? Nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia dla następnego etapu produkcyjnego w postaci zbioru, czy przyczepą, czy sieczkarnią.